RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam! Słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj zapraszam na historyjkę Jackie Jill Opowiadanie o łososiach Witam za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Dziś chcę opowiedzieć wam historyjkę, opowiadanie, które przesłał do mnie Donald ze Stanów Dzięki Donald! Donald mieszka w stanie Oregon i tam popularna jest opowieść o Jacku i Jill dwóch łososiach. Zapraszam więc na krótką opowieść o Jacku i Jill, a później wszystkich ciekawych moich postępów w hiszpańskim zapraszam na krótkie wideo po hiszpańsku. Świetnie. Mam nadzieję, że nie możecie już doczekać się historyjki o łososiach z Oregonu. W takim razie zaczynajmy. Posłuchajcie. Jack i Jill Jack urodził się w rzece. On urodził się w tym samym miejscu, gdzie zmarła jego matka. Mieszkał pod kamieniami w rzece, w której woda była bardzo czysta i bardzo zimna. Jack był jeszcze malutki, gdy wraz ze znajomymi popłynął w dół rzeki, prosto do oceanu spokojnego. Podróż była daleka, a Jack szybko dorastał, bo w rzekach było dużo pokarmu. Jack miał piękną i dużą płetwę tłuszczową. On był bardzo przystojny. Był srebrny, z czarnymi plamkami. Płynął bardzo szybko wśród skał i kamieni w rzece. Jack był najładniejszym łososiem w rzece. Jill była bardzo młodą dziewczyną Ona urodziła się w lęgarni ryb W tej samej rzece, gdzie urodził się Jack Wyglądała jak każda inna ryba w wylęgarni. Ona nie miała płetwy tłuszczowej Wszystkie ryby wyglądały tak samo Ona nie była samotna Pracownicy wylęgarni. lęgarni Pewnego dnia otworzyli drzwi i wypuścili wszystkie łososie do rzeki. Jill miała instynkt. Wiedziała, że musi płynąć do oceanu spokojnego. W oceanie Jack i Jill spotkali się i tam dorastali. Pewnego razu lew morski zaatakował grupę ryb, w której byli Jack i Jill oni byli w środku grupy i dzięki temu nic im się nie stało. Jednak lew morski zjadł kilku ich znajomych. Jack i Jill dorastali w oceanie. Kiedy byli już dorośli i ważyli około 15 kilogramów, ich instynkt kazał im wracać do rzeki, w miejsce gdzie się urodzili. Prawie wszyscy ich znajomi również wrócili do rzeki. Ale 3% łososi nie zdołało wrócić. Jack i Jill płynęli razem w górę rzeki. Jill znalazła piękne miejsce, gdzie mogła ukryć swą ikrę pod kamieniami w rzece. Jill chciała, żeby Jack zapłodnił jej ikrę. Spojrzała na Jacka ale on był bardzo smutny. Jack zobaczył, że Jill nie ma płetwy tłuszczowej i zaczął płakać. On nie chciał zapłodnić ikry Jill, bo ona nie miała płetwy tłuszczowej. I tak kończy się ta historia. Bardzo smutno się kończy. Donald pisze do mnie, że ludzie w Ameryce myślą, że to opowiadanie jest prawdziwe. Ludzie zapominają, że łosoś jest łososiem i to nie zależy od łososia, czy ma płetwę tłuszczową, czy nie Ja niestety nie znam się na łososiach Jeśli ktoś z was zna się, to proszę wyjaśnijcie mi ten problem W Polsce najczęściej jemy łososie norweskie, czyli sprowadzane z Norwegii w zasadzie to nie wiem, czy one mają płetwę tłuszczową, bo zawsze kupuję gotowe filety z łososia. Świetnie! Jeśli chcecie posłuchać i zobaczyć, jak przyrządzić łososia, to obejrzyjcie filmik, który zamieściłem na mojej stronie, a który znalazłem na YouTube. Wszystkich, którzy słuchają przez iTunes, zapraszam na moją stronę. Bo oprócz filmiku z łososiem możecie zobaczyć, jak idzie mi nauka hiszpańskiego. Cały czas korzystam z łatwych historyjek, słucham ich, odpowiadam na pytania, a od czasu do czasu staram się opowiedzieć historyjkę samemu. Nie staram się jej opowiedzieć dokładnie, tylko mniej więcej. Na tyle, na ile potrafię to zrobić. Jeśli macie chęć, to obejrzyjcie również ten filmik. Dobrze, na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historyjki. Napiszcie proszę w komentarzach albo na Facebooku, co myślicie na temat tych płetw u łososi. Czy to jest jakiś problem? Ja do tej pory nie wiedziałem o tym. Dziękuję więc Donaldowi za ciekawą historyjkę. Jeśli ktoś z Was ma również jakieś ciekawe historyjki, to możecie je do mnie również przysyłać. To wszystko. Dziękuję i zapraszam na następną audycję po polsku. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl